Kabum. No w końcu. Kabum. Yo ho ho. Jako, że są święta, witajcie w drugim odcinku podcastu Konsoloszki. W drugim, dwunastym odcinku. Co sobie eee... trudno. Cicho. W dzisiejszym odcinku rozmawiać z wami będą prowadząca, czyli ja, czyli Justyna, czyli cześć. Ponzaj? Nie mam uczuć. I Madzik. Pozdrawiam słoika. <śmiech> <śmiech> Okej, okay, Niech będzie. Yy, w związku z tym, że odcinek wyjdzie w okolicy świąt. Składamy Wam życzenia smacznego karpia, dużo prezentów, szczególnie tych growych, no i może zobaczenia śniegu, bo to ostatnio się coraz rzadziej udaje. Nie jest się żółtego śniegu. A nie czarnego pułapka. Tak. To nie jest smakowy. <laughs> W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać na temat gier, które złamały nam serce, wypróły nas emocjonalnie i porzuciły nas w kącie jak przerzutą skarpetę. Boże, jakbyś powiedziała definicję mojego życia. Dobrze, skarpeciątko. Zanim zaczniemy ten właśnie temat i będziesz mogła uzewnętrznić swoje uczucia i przeżyć katarzis, zaczniemy od... Newsów, czyli co nowego Skubiego. No i jako, że dawno nie było Bonsai zaczynającej, to Bonsai zaczyna. Jest Skubi w Kauflandzie. Znaczy już nie ma. Znaczy może jest, <grym> no, ale ja nie widziałam. I nie na dziale mięsnym. No nie no, maskotki wprowadzi wiek. Świeżaki. Kup zakupy za 1000 zł dożyć 20 i weź maskotkę, której nie ma. No. W każdym razie. Bonsai zbiera. Nie, nie zbieram. Znaczy, nie mam mnie w Koflandzie, więc tak trochę. Że sama... Z... Tak. Postanowiłam być sama sobie Mikołajem, żeglarzem, ukrętem y i kupiłam sobie falauta 4. Wow. W prezencie. O kurde. No i nawet mi chodzi. Wow. Ty. Nadganiasz no. przyszłość. No. Dganiam przyszłość. Za rok może będę miała jakieś gry z tego roku. Nie, nie będę miała. Ale no. Może dojdziesz do DLC. Ej, mam DLC, bo kupiłam sobie je... goty. A ty kurczę, to wyprzedziłaś już na co najmniej dwa lata. Jak na co najmniej dwa lata wyprzedziłam? A to już wszystko nie wyszło, co miało być? To wyprzedziłaś być? sama siebie na co najmniej dwa lata. Aha, no chyba, że tak o oty, o ty, o ty gra w goty. Padum. Padum. Padum. I co, dużo nagrałaś się? Czy dopiero w, w, położyłaś sobie dumnie przy laptopie pudełko? No kupiłam na Steamie, A, więc nie okay. pudełka. nawet pudełka nie mogłaś dumnie położyć. Nie no, zainstalowałam Oczywiście przez pierwszy dzień tworzyłam sobie postać, jak, każ jak każdy poważny gracz. <grym> to zajęło ci to jeden dzień, mnie tydzień. No widzisz. Bo, bo ja to jestem taka zdecydowana. Weź. No ale ty przestań, to przecież ten, ten kąt oczu musi być idealnie dopasowany z tym, tym cieniem, który tworzy nos. To, to, to nie jest takie łatwe, no. No, mnie się jakimś cudem udało. Chyba jestem facetem w tym momencie. No cóż, możliwe. tak z 15 minut? Może? Jak mi się chce. No Ej, ja. a właśnie, a... a nie zwracasz a propos, na to uwagi. A propos właśnie tworzenia postaci, to gracie laskami, czy gracie facetami? Laskami? Nie gram laskami. Serio? Mnie by się nie chciało tak patrzeć przez tyle czasu na, kurcze nie wiem, tyłek jakiejś laski. Wolę tyłek laski niż tych dziwnych facetów. Oni są dziwni zazwyczaj. Ja tam wolę sobie popatrzeć na taki męski tyłek, no. Mój chłopak mówi tak samo. W sensie, <grym> że, że, że, że, że lubi nie na męskie się na tyłki męski, patrzeć. Tylko, że od nadamski <grym> lubi. No właśnie, słyszałam, że, że gracze się dzielą na, na dwa typy. Tych, co, co lubią patrzeć na płeć przeciwną w grze, i tych, co wolą się utożsamiać z postacią, mnie. Ja się nie utożsamiam. Ja tam na mam. żadną dupę nie patrzę. <grym> Bonsai podziwia kształt uszu. Kształt kąta oka, okej? Okay? Tak, dobrze, <laughs> przepraszam. Uh -huh. No i masz już postać, tak? Po całym mam skomplikowanym postać, dniu. Y mam już postać, zamrozili mnie, mnie, y mnie, porwali mi dziecko, zabili mi męża, wyszłam i, Spoiler. I, i dzieją się Jest rzeczy. Silna, tak. niezależna kobieta. No. Idzie już ja Idzie. Idzie zbierać zapasy do kuchni. A i żebyś wiedziała, wiesz, że tam można budować? Wiem. No, więc takie... buduję. To I... Takie simsy trochę dla ciebie, co? Nie wiem. Tam nie, nie masz tyle, wiesz, opcji, ale na przykład. Y... No, w, w osadzie, którą w sumie masz od początku, jest takie rondo, więc położyłam tam, yy, to jest takie rondo traderów, nie? Mm -hmm. I położyłam tam, Boże, te stoliki traderów, oczywiście nie wszystkich, bo nie zauważyłam, że do za tego potrzebne są pieniądze i mi się skończyły w pewnym momencie. No. No, ale, ale działa. Na początku nie wiedziałam, jak podłącza się prąd. Po czym przyszedł mój chłopak i nacisnął przycisk, i stwierdziłam, a, a to tak. No, to było bardzo skomplikowane. Poczekaj, czy to była spacja? Tak. <laughs> Taki hidden button. No, żeby było fajniej, to, to pisze w sumie. Na dole ekranu. Naciśnij spację, żeby podłączyć drut, nie? Tak, ee, no. a tam kto czyta napisy w grach? No proszę cię. No. Kto w ogóle coś czyta w No, <grym> jak masz elaborat, to przeskakuje. No, a i w ogóle, ee, bo w, w Falancie Twoja postać ma głos w czwórce, nie? I co? Mm -hmm. ja? Nie ma polskiego dubbingu. Ma głos? No. Hmm. I generalnie zainstalowała mi się polska wersja, w sensie nie dubbingu, tylko napisów. Mm -hmm. I trochę nie, nie wytrzymałam. Tak bardzo się nie zgadzają? Wiesz, co. Nie wiem, no nie brzmi mi, jak mówią mi na. Wiesz, tam jest ten świat, gdzie to się dzieje, znaczy, Boże, świat. To jest Ameryka, no, ale ten stan, powiedzmy, gdzie mm -hmm. to się dzieje, to jest Commonwealth, nie? Mm. Mówią mi Commonwealth, a napisy brzmią wspólnota. I takie, y -y. Albo tak samo jest miasto go Good Neighbor, a napisy brzmią mi dobre sąsiedztwo, czy co tam. A już w ogóle, to już nawet bym... Okej, okay, to było jeszcze... To nie było ok, ale było jeszcze do przeżycia. Ale jak jest e, jedna dziewczyna Piper, która e, hmm. mówi na naszego Soul z e, Blue od niebieskich kombinezonów e, krypty. Hmm. I ja rozumiem, że byłoby trochę problematyczne stworzyć dwa rodzaje napisów. Niebieski i niebieska. Ale kurczę indygo. Ale wiesz, że to chodzi o to, że ten kolor kombinezonów to tak naprawdę jest indygo tylko, a nie niebieski. Tylko, że angielski nie posiada takiego zwrotu. No, ale... No, błagam. no. E, widzisz? Dobrze ale mówią po Ale to i po tak polsku. nie brzmi. Ale to nie brzmi. A mnie się właśnie podobały te stwierdzenia indygo. Czułam wtedy, że moja artystyczna dusza po prostu oddycha. lekarza. <śmiech> Kobieto, rozmawiasz tutaj z biednym studentem w czasie remontu, Ziemię tutaj artystyczną duszą zajeżdżasz. A jaką farbą malujesz pokój? Piaski pustyni? E, nie, jakoś totalnie kremowy, jakoś taka w ogóle jakaś nazwa. Totalnie wygląda... kremowy. Tak, tak, owszem. Te nazwy są najlepsze na tych farbach, nie? go mnie zabiła. Przerzuciłam się na angielską wersję. Mi się podoba teraz mam, ta nazwa. Teraz mam, po, teraz mam połowę przedmiotów napisanych po polsku, a połowę po angielsku, ale trudno. Jesteś multi -culti. No. Rozwijasz obydwie półkule. Ej, naraz. ja wiesz, że ja... z Piper możesz mieć romans? Wiem. Ale nie, nie możesz damską postacią chyba. Mogę. <laughs> Falaut taki poprawny politycznie? No, możesz nawet facetem mieć romantyzm z, z, z człowiekiem puszką albo z tym, co co 5 minut mówi, że, że kolejny settlement mi cię potrzebuje. Co, co to jest człowiek puszka? Chodziło ci o nika? Nie, z nikim nie można mieć. A szkoda, bo fajne. jest fajny. Człowiek Ale ten człowiek puszka w, w Power może. Dance, o. Dance. Just dance. Paladyn. Dance. Ja nie wiem, nie grałam w Fallouta czwórkę. Może wpisz sobie w nie wiem no co. No dobrze. krzycz? To zobaczysz, o czym mówię. Dobrze. Zanotuj sobie, że o trzeba Wszystkie puszki. do puszki Do obrazka. Świata. Te dobre puszki, te złe puszki. Nie wiem, co to są te złe puszki. To jest dywagacja na inny raz. W sumie są tam złe puszki, ale spoiler. Spoiler! No. Okay. Ty, bo ci zaraz tak. powiem, kto jest głównym złym tym tym bohaterem. Ale sobie wcześniej chyba sama zaspoilerowałam, jak Fallout 4 dopiero wyszedł, bo rozpaczałam, że nie mogę grać. Znudził mnie. Nie, do, nie przeszłam do końca. Nie mam, nie grałam i nie będę grać prawdopodobnie. To, że możemy już zakończyć? Tak, możemy. Przechodzimy dalej. Przechodzimy dalej. Zakończyłyśmy. I to robiłaś przez ostatnie, ostatni czas? No, ostatnio jeszcze zajmowałam się czterema kotami dwoma psami. Naraz? Tak. Hmm. Nie zjadły się nawzajem? Nie. Ej, mogłaś to powiedzieć, tej dorzuciłabym tej na Teslę. No to ja wtedy nie wiem, czy by wszystkie przeżyły, wiesz. <grym> Tesla jest bardzo towarzyska, nie wiem, o co ci chodzi. Ja wiem, że ona jest bardzo towarzyska. Ale? <grym> nie <grym> ma żadnego no ale! <grym> no nic, właśnie to jest ten problem. <grym> <grym> ja wiem, jak, jak bardzo ona jest towarzyska. Okej, okay, i koty by nie przeżyły, podejrzewam. Koty ją nie interesują. Oh. Ja, wow. ja mi interesują tylko ludzie Aha. A skąd ci się w ogóle wzięły Cztery koty i dwa psy? Jak znajomych Ale od jednego? Co od jednego? No tak Wszystkie sztuki? Tak O matku. Oni wyjeżdżali i musiałam się nimi zająć Ale to chyba nie u siebie Nie, u nich A, okej okay. Już myślałam, że się tam gniotłaś, wiesz jest pod pachą kot na głowie. No trochę tak, bo to było w, w mieście owych, więc, więc musiałam tam do nich pojechać na weekend i siedzieć z psami i kotami. Uuu. Kurczęłazja. Do no. U... dużej ilości zwierząt naraz. Tak. <stabilirś> <y> no to miałaś ciekawie, na pewno. Tak. A teraz powiedz mi, Madzik, czy ty również zajmowałaś się czterema kotami i dwoma psami? Nie, ja tam się zajmuję tylko jednym psem. To już jest za dużo, nie? Nie, dlaczego? Nie, nie rozmawiajmy na ten temat. Co tam u ciebie? Jestem chora. I pewnie to słychać. I jest mi z tym źle. Ja tak samo! High five! Nie starcza, nie starcza mi wypłaty na chusteczki. Co wy tacy wszyscy chorobli chorobliwi? Ja nie wiem. Myślałam, że powiesz, co wy, co wy tacy biedni. <grystanie> nie, nie, nie. Nie mam takich zboczeń. Ja a, akurat ten problem znasz, mówisz. Biedy tak. Owszem. <grystanie> Z chorobą ostatnio jest u mnie spoko. W sensie, że nie choruję. W sensie choroba jest spok. Ja, ja pracuję w trudnych warunkach i, i to pewnie stąd ta choroba i w związku z tym i tak pracujesz, więc... No, pracowałam z gorączką i to było fatalne, nie polecam nikomu. Wiem, przerobiłam i stwierdziłam, że nie chcę powtarzać. To jest głupie. No, a w ogóle no. to było święto kina, dziewiąty i dziesiąty. Było. Ja również w oba dni byłam, raz w jednym kinie i raz w drugim kinie. I co ciekawego mieliście w kinie? No, ja byłam akurat na torze i na takim horrorze Redwood, ale w sumie to przez większość tego horroru się śmiałam i w pewnym momencie pomyślałam, że nie doczytałam dobrze i że to jest parodia. W sensie, wiecie, taki mm -hmm. horror komediowy, nie? No. Ale, ale nie, to, to był horror i, i, i w sumie nie wiem, ale był zabawny mega i nie wiem, czy takie było założenie. A najlepsze jest to w pewnym momencie, uwaga spoiler, ale nie taki fabularny. Ja no, w sumie o fabule niewiele mówi bo dały jest tak, że jest koleś i dziewczyna i wyjeżdżają do lasu, nie? Mhm. No i tam w tym lesie idą, idą na, jakiś, na jakąś górę, chcą wspiąć się, nie? Szlakiem. Zbaczają z tego szlaku, tam gdzie im oczywiście nie wolno, nie? Nieważne. Ale w każdym razie rozbijają namiot, żeby tam spać później w nocy i w pewnym momencie koleś mówi do tej dziewczyny ej, mam dla ciebie super niespodziankę, nie? ona, hmm, co takiego? A on, otwórz plecak i zobacz. Ona otwiera ten plecak i nie zgadniecie, co wyjęła. Misia. Nie. Makaron. Boza, masz jakiś pomysł. Kapcie. Co? <śmiech> nie wiem. Powiedziałam pierwszą rzecz, którą miałam po lewej. Kapcie. <śmiech> nie, uwa uwaga, uwaga. Wyjęła soplicę wiśniową. <śmiech> Okej. Okay. Tak, tego się bym nie spodziewała ja też nie, w życiu i nagle cała sala wybuchła śmiechem kinowa i potem patrzę na napisy, a tam producent to Polak, pół obsady to Polacy, no nie i wszystko a. stało się dla mnie jasne i również to, że zamiast horroru była to komedia ale Tor okay. był super tora polecam bardzo mi się no podobało, tak. chociaż wydaje mi się, że... A który Thor? No ten najnowszy Ragnarok. A, to nie widziałam go. No, ale okay. wydaje mi się, że za bardzo chcieli z niego zrobić taki Deadpoolowski styl i trochę średnio to wyszło. Ale i tak był fajny. Nie wiem, u mnie już nie grają tora. No, Więc. u mnie chyba też już nie grali, ale że to świętokina, to chyba tak wpuścili jeden sens. U mnie, ja nawet nie poszłam w stronę kina, bo tak popatrzyłam na te tłumy i mówię, nie chce mi się a w sumie nawet nic takiego szczególnego nie było dla mnie ewentualnie morderstwo w Orient Expressie, ale to nie wiem, czy chcę obejrzeć w kinie Więc... A podobno spoko, spoko film, ale słaby Płarot. Aha, no. no bo to ty, to znowu Johnny Depp gra, nie? Tego puarota? Nie Nie? To coś źle patrzyłam chyba no, coś A To tam, tam gra ten z y, uprowadzonej, nie? Czy jest... Nie wiem, nie pamiętam. Ten, ale... ten co tą słynną kwestię powiedział, wiesz, znajdę cię i zabijecie cię. A, nie! Tak, no tak, on tam gra. I nie! Tak! To nie był Liam Nisson. No i ja ci już mówię, proszę bardzo. To ten... nie był Huigon! <laughs> Okej. Okay. Na żywo! Sprawdzamy, sprawdzamy, kto grał w filmie. Na żywo, tylko u nas. Na żywo, nagranie. Tak, <głos> to tak ekscytujący podcast. Bardzo. My wszyscy jesteśmy, jesteśmy tak podekscytowani jak wiatry u was. No, ano, nie, to nie ten, bo mi się pomyliło z innym filmem. Mówiłam ci. Czy... Okay. Bo też z pociągiem był ten film, no. <głos> to że jest film z pociągami. Sp Spider-Man był z pociągiem. Ale to w sensie <głos> trailer widziałam ostatnio w kinie. Też z pociągiem, i też, że kogoś tam zabili, więc mi się pomyliło. No. A dobra, on grał w Harrym Potterze. Zastanawiam wszystko w ja... Nie, no nie, bo tam grał ten od znajdecie i zabijecie. Ale to nie... Ha. A. O. Dobrze. To w tym trailerze, co ja widziałam, nie? Dobra, no to morderstwo już zostawiamy, bo w sumie nikt tego nie widział. Więc po co o tym mówić? Bez sensu. Tylko wiemy, że Kigon tam nie gra. Tak, tak tyle wiemy. To tak, już i, dosyć... i już wiemy, z jakim filmem mi się pomyliło. Z pasażerem. A. Okej. Okay. To, też, to też wiemy. Tak. Też to wiemy, więc jest dobrze. Mamy jakąś wiedzę. W ogóle jak najeżdżam, teraz już nie, ale zanim mi wywaliło tym spika. To jak najeżdżałam na ciebie, to mi wyświetliło, że jesteś aktywna od 47 lat. Co? No, wow. <grych> to ja jakieś tyle... tam Tak, tyle grasz. Tyle, tyle jesteś za tym spiku. Ja też. Tyle... To ja ma tyle lat? To ja mam tyle lat? <grych> Więc ciekawe to było. Muszę, muszę porozmawiać z mamą. <grych> Mamo, dlaczego jesteś na tym spiku? To będzie poważna rozmowa. Mamo, tak nie może być. Wyloguj się do życia. Mamo. No, dobra. To przechodząc dalej. Coś jeszcze ten? Chcesz dodać, Madzik? Eee. Oprócz tego, że świętowałaś kino? Tak, świętowałam kino i eee, w sumie to niewiele. Chorowałaś i próbowałaś pracować. No... Jest bardzo zajmujące dużo czasu. Alu, No już myślałam, że mnie wywaliło. Ja <positives> się czy Magda nie wywaliła. Nie, siedzę tu. Tak. tak ci... Dobra, nieważne. Bo no, myślałam, że odpowiesz. <activities> tak, ja też. Co? Ja się Mówiliście ]Point? Czekałam na tą odpowiedź. <úsica> to chyba jednak coś mi wywaliło. <akis> Okej. Okay. Dobra, dzisiejszy odcinek jest sponsorowany problemami technicznymi. Całe więcej... nasze życie. Całe życie jest spowodowane błędami technicznymi. Całe <głos> życie to jeden wielki <głos> błąd. Tak, techniczny. I nie ma suportu, który nam pomoże. W każdym prawie razie. Jak... Nie, nie. No? prawie jak Uplay. U... Ej, od Uplay to ten, dają za darmo Assassin'a. No, właśnie widziałam. No i to tego, który to złamał film. moje serce no, mój no, piękny włączył juple, ja mówię, co ty włączyłeś, co to jest w ogóle widzę to mm. raz na 800 lat, nie co to jest w ogóle? <głos> <głos> skąd to się wzięło, co to za twór a ja, ja teraz ja, teraz ja sobie o sobie pomówię o, taka będę eee, byłam świadkiem grania w nowego Tekena który oprócz tego że jest nowym Tekenem i to powinno jakby wszystko podsumować ma najgorsze story mode, jakie widziałam do tej pory. Ponieważ między innymi zrzucasz małego godzina z klifu. Ej, ale to Nie... już jest stary tekem. No, dla mnie to jest nowy tekem. No, już trochę ma, już go widziałam jakiś czas temu. No, ale ja tak wiesz, ja tam nie, nie, nie kupuję specjalnie Tekenów, tylko piękny pożyczył i tak ograliśmy trochę. Nie, nie, nie to ja nie grałam, tylko widziałam e, mhm. gdzieś tam na YouTubie, nie? Tak, bo w ogóle to jest jeden wielki cutscene fest. Cutscenki są przez cały story mode i od czasu do czasu walczysz. No to jak Mortal Kombat, nie? stupy ale Mortal Kombat ma sens, a to na to patrzeć zastanawia się w ogóle czemu. Yeah. W ogóle o co tu chodzi, nie? A ten, jak w ogóle go z klifu zrzucił, to już w ogóle zwątpiłam we wszystko. Nie! Bo pres the button to throw jean from the cliff. Nie! Yeah. Spoiler! Yeah. No, a tak poza tym nowe postacie są jak stare postacie. Są to samo w zasadzie, więc mnie nie wnoszą tak. do życia. To trochę jak Subject Zero, nie? Tylko dają mu... Tylko dają mu różne kolory ubrania. Jo, to tam na tej zasadzie, tak. Masz laskę, która jest znowu tym damską wersją tego Ediego e jakieś tam powprowadzali nowe postacie, ale są takie... Ble. Już ich nie pamiętam prawie, więc... Więc jak po... jeśli chcecie, to możecie pożyczać, to tak, to się opłaca, ale kupować takie, no co takie. Już... Już nie. Już pograłam może z godzinę w, tego, w multi i tak. Znaczy nie w multi, tylko w versusa. I to jest pierwsza gra, jaką grałam. A druga gra, jaką grałam to jest Fiat Rhythm Final Fantasy Curtain Call. Też musiałam tlenu nabrać. To jest gra rytmiczna na 3DS-a. To jest gra rytmiczna dla maniaków finala bo są wszystkie melodyjki z finala i w sumie nie wiem czemu, spodziewałam się czegoś innego, nie? I w sumie tylko grasz melodyjki z finala i jak masz jobla na punkcie melodyjek z finala, no to jest fajnie, ale jak jesteś tak średnio podjarana, to tak nie, nie kojarzysz muzyki z czwartej części finala, która była gdzieś tam i nie jarasz się tym, nie? Czy ty ale się jest... zjarałaś? No tak trochę, ja lubię rytmiczne w gry. W gry. W gry lubię rytmiczne. No lubię moja w gry. moja siostra gra w Just Dance ostatnio. Nie, Just Dance'a nie toleruję. Ale słuchajcie, to jest, jest nic. Dzwonię do niej, bo potrzebowałam drukarkę, a ona to taka mała jest, nie? 10 lat ma tam jaś. I... <głos> Dobra siostra sobie. I, i, I ona do mnie, że nie może teraz rozmawiać, bo, bo ona tańczy. No nie? Ja mówię, co tańczysz? No jazz dance sobie kupiłam. Ja mówię, no ale jak to kupiłaś jazz dance? To czekaj, jadę. Przyjeżdżam, patrzę. A ona nie ma kamerki i no. nie, y, ma tylko te muwy od trójki. Ja nie wiem, czy one są z czwórką kompatybilne. Nie. No, no mniejsza, nie? Ale co ona wykwiniła, Wyczytała na pudełku, że jest aplikacja, która robi z twojego telefonu te takiego muwa też, nie? Nie no. mam pojęcia, na jakiej zasadzie to działa i czy w ogóle to działa, czy to nie jest tylko ściema, no nie? I, i stoi przed tym telewizorem i majta tym telefonem, z pięć razy jej upadł, ze trzy razy się rozbił. Tak, czy okay. twardo, twardo się wczuwa, tak, zdobywa gwiazdki. Nie wiem. Próbowałam, wzięłam ten telefon i próbowałam zrozumieć, jak to działa, ale za cholerę nie mogłam. Chciała grać w jazz densa, to zrobiła tak, że będzie grała w jazz densa. No, no nie prosiła bo po prostu YouTube'a sobie wyłączyć za coś Ale ona chciała jazz densa rozum to. No. Ja tańczyłem jazz dance na YouTubie, więc. <laughs> znaczy z YouTuba. A to jest. Y ale takiego jakiegoś nowszego jazz dancea? Czy jakiegoś tam starszego? Nie, tego najnowszego chyba. A to w tym są jakieś polskie piosenki? Czy jest, w tym poprzednim? Tak, jest. Jest. Y y nie wiem, nie znam tej piosenkarki, ale jest. Bo tam kiedyś było coś takiego właśnie, nie wiem. Nie wiem, czy. Eurospoko A, chyba nie, ale jakieś takie ko, było. Ko, ko, ko. Coś było takiego dziwnego. Polska Shakira? No coś tam było właśnie, nie pamiętam co to było. Pamiętam tylko filmik sobie puściłam i, i tam tańczyły ludki w takich strojach ludowych. Dziwne ruchy. Jazz Dance co? ma zawsze dziwne ruchy. Więc nie wiem co to było. To albo To albo Cleo. Może i Kleo. Cleo. No ale w Jazz jest chociaż tyle, że masz wszystkie mody odblokowane. Na przykład w finalu jak chcę wejść w no w tej grze rytmicznej, nie, jak chcę no. wejść w ustawienia, to muszę najpierw trochę piosenek zagrać, żeby mi odblokowało, Co? Ustawienia? Naprawdę? Tak, tak. ja rozumiem. To nie zapiszesz gry, dopóki nie zagrasz. Tak. tak, dopóki nie przejdziesz kilku piosenek, nie? Melodyjki z czwartego finala, gdzie przemieszczali się z jednej lokalizacji do drugiej, nie? Ej, ale jak to w sumie wyglądało, ty? tańczyłaś, te, znaczy te to znaczy to jest fajna, ale czy... Pff, nie, no to jest na 3DS-a trudno, żebym do 3DS-a coś no, no, nie, tańczyła. Nie, nie, nie wiem. Nie, wiesz co? Masz ekran dotykowy i możesz albo guziczkami, tak. albo pacasz tym stylusem po no, tym. Dobrze. już. już tak, ogarnę, I masz, że albo wybierasz sobie drużynę w ogóle na początku. Yy, Oni tam ci się później więcej odblokowuje oczywiście. I na przykład możesz albo walczyć z potworkami albo się przemieszczać jakby z jednej lokalizacji w drugą, bo masz tam opcję takiego questa. Ciężko to nazwać. No, że masz punkty, tak? I się przemieszczasz z jednego punktu do drugiego i w czasie tego leci ci melodyjka tam z wędrówki z piątego finale, a później ci leci melodyjka w czasie bitwy z bitwy, nie wiem, z 12 finala, nie? No i jak na rytmiczną grę to okej, okay, nie? Aczkolwiek ten, te ustawienia to mnie osobiście rozwaliły, nie? Bo chciałam, nie wiem, coś tam chciałam zmienić. Mówię, kurde, blokowane? Wiesz, o co tu chodzi, nie? Grałam 10 minut i odblokowałaś ustawienia. No mówię, dzięki, gro. Dzięki. <śmiech> Więc jak ktoś jest zajarany finalem, to jak najbardziej, bo w promocji była ostatnio na Black, Black Friday zamiast ze strasznej kwoty nie wiem, chyba z 200 coś złotych to kosztowało 80 a tak a propos złotówek już jest na Steamie złotówki normalnie tak? i jak to przelicza sensownie, w miarę? Znaczy no, wiadomo, że nie wiem, niektóre ceny są wyższe niż w sklepach nie, nie no, ale generalnie dosyć sensowne to jest zrobione z tego co widziałam z tego co widziałam, bo nie widziałam wszystkich tych e, cen nie mm -hmm. zgadiałam się w to nie siedziałam z kalkulatorem, czy na pewno wszystko się zgadza mm -hmm. ale z tego co widziałam nie jest, wiesz, wszystko przeliczone co do euro tylko jednak są tam pewne pewne zmienne, nie? Mm -hmm. tak, że bardziej na polski rynek, ale generalnie nie, nie jest jakoś źle. Oczywiście oczywiście część ludzi dalej będzie marudzić, że jest drogo i oborze, ale ci ludzie, którzy marudzą, to pewnie wcześniej i tak mu kupowali na Steamie, więc... Ale przynajmniej nie musisz już kombinować z Euro, nie? No, a przynajmniej przynajmniej nie muszę myśleć ile, tak, ile to, to faktycznie będzie, będzie na złotówki. <laughs> tak, uczciwie zarobione złotówki możesz uczciwie wydać bez zamiany w Euraski. No. Albo nie, w euro, nie? Nie było dolarów. No, no właśnie, no. nie mogłeś się przełączyć na dolary, bo kurs dolara był dla nas bardziej korzystny niż kurs, kurs euro i oni wprowadzili ten taką regionalizację, czy coś takiego i nasłapało łapało jako euro i jak, nie wiem, no pewnie były jakiś na to sposób, ale ogólnie to tak normalnie nie dało się, nie? Przez ruskie serwery. No. <śmiech> pewnie przez coś to zmieniało ci IP, nie? No, no, z... po czym dostały owały ona, nie? <grych> Oj tak! No, bo Bez gdyby... Nie ma zabawy. Gdyby tak się dało, no to wszyscy Polacy by kupowali w dolarach, tak? No bo przelicznik jest bardziej korzystny niż euro. Nie wiem. Okay. Nie wiem, kiedy ostatnio kupowałam w sumie grę na Steamie. Chociaż nie, pamiętam. No, fallouta. Bo nawet <grych> Fallouta akurat nie kupiłam. Znaczy, kupiłam na Steamie, ale nie bezpośrednio na Steamie. Steam hmm. Ale... Boże, ostatnio, ostatnio przecież był, nie Winter był? No w jakiś sale był I kupiłam przecież ten Starwy mm -hmm. Na Steamie no, no to było jakoś nie, niedawno, nie? No, no na, tak. na jesień jakoś Turliwujemy się tymczasem w temat główny Czyli skarpety i takie tam <głosy> e... Szczególnie te, które Są samotne, bo, bo Para do nich ginie w praniu tak, i są mokre w ogóle, bo są opłakane, że para ginie w praniu. Tak w kącie są przerzute, pies czasem je przeżuje jeszcze, nie? Dobrze, że nie kto inny. Tak, nie, to pies tylko lubi skarpety. No, ja powiem szczerze, emocjonalne gry, no to pamiętam The Walking Dead, Telltale'a. I to było ewentualnie emocjonalne. Pamiętam jeszcze The Last of Us, ale to wyzywałam. I dla mnie to są tyle tematy emocjonalnych gier, bo nie mam uczuć. Czy nikt A... tutaj nie ma uczuć? Tylko ja Magic. Przepraszam. Madzik ma tylko uczucia, więc niech Madzik rozwinie tutaj temat. Ja pamiętam, znaczy na ten moment pamiętam może trzy tytuły i pewnie podczas gdzieś tam rozmowy wpadnie mi ich więcej, bo generalnie ze mną to sprawa jest prosta. Jeżeli jakby, wiadomo, najwięcej emocji zawsze, zazwyczaj jest na końcu gdzieś gry. Przez mm -hmm. Chociażby samą świadomość tego, że to jest koniec. To u mnie przynajmniej jedną z takich ważniejszych kwestii odgrywa muzyka. Jak dobiorą odpowiednią muzykę do klimatu i do dobrze zbudowanych postaci to ja jestem dętka, ja się rozklejam mi się życie zawala jak nie daj Boże jeszcze skończę tą grę w tym samym momencie to jest koniec, to ja jestem emocjonalnym wrakiem, siedzę w kącie przez trzy dni, nie wychodzę do ludzi bo mi źle okay. tytułów no to na pewno The Last of Us to jest na razie mój numer jeden to jest dla mnie majster sztyka, nie gra po prostu ja nie wiem, co za ludzie nad nią pracowali. Znaczy wiem, tak? No, na widok, tak? Czy jak to się tam czyta? Moje ukochane studio od Krasza, ale nie wiem, jaki sztab e, ludzi był odpowiedzialny za kreację tych bohaterów, ale to, jak oni pokazali więź między Joelem, a tą dziewczynką. Właśnie próbowałam sobie imię. No właśnie powiem, ja też. Eli? <grych> Eli, właśnie Eli. Tak. Jej, nie grałam w to I nigdy. To, to, to po prostu, no, ciężko to opisać, i, i jestem pod mega, mega wrażeniem. I gdzieś tam, no, zaszoko, zaszokowali mnie tym, jak bardzo się do tego przyłożyli, więc same emocje bardzo wielkie towarzyszyły mi od samej, no, odłożenia płyty, tak naprawdę z tą grą pierwsze pięć minut i to, to był koniec mój. Ja wsiąkłam, grałam w nią dwa dni z rzędu chyba. Nie. nie A wiecie co? Powiem szczerze, mi bardziej początek w tym momencie, w, w tej grze mnie ruszył niż koniec. Koniec mnie bardzo ruszył, wiesz, bo A. to jest na takiej zasadzie, że zresztą już mówiłam to we wcześniejszych gdzieś tam podcastach, że ja się wczuwam w gry i to bardzo i, jakby wczuwając się w postać tego Joela i, i, i tej Eli, gdzieś tam w ten ich świat, to zastanawiałam się, czy, czy, czy, czy ja byłabym zdolna tak oszukać drugą osobę, nie? Polar! No, nie wchodząc. nie o co ale. No, ale nie wchodząc w szczegóły, tak, no, no, czy byłabym w stanie postąpić tak samo jak on, wiedząc czego tak naprawdę ona chciała. Więc wszystko zależy od tego, jak to do tego podchodzi. No a inną grą jest, to, jak wcześniej wspomnialiśmy, już Assassin, co teraz jest za darmo rozdawany, Black Flag. On był, z nim było tak, że ja ogólnie byłam wielką fanką całego uniwersum Assassina, i gdzieś tam potem po którejś, po, po, po, po drugim dodatku do dwójki jak już tam ta trójka wyszła to już mi tak przestało siadać to, to wszystko co robią i dopiero gdzieś tam ta czwórka ten Black Flag jakby odbudowało moją sympatię do tego więc grało mi się bardzo przyjemnie bardzo fajnie no i tutaj właśnie zagrała na moich emocjach muzyka w ostatniej scenie przy napisach końcowych Parting Glass to jest po prostu majstersztyk też świetnie dobrane, świetnie zrobione i też no nic, tylko leżeć i ryczeć, że się skończyło. No i co hmm. jeszcze, tak ostatnio najbardziej na czasie, tak do, dobija swoim poziomem emocjonalności u mnie do The Last of Us, a razie go jeszcze chyba nie przebiło, bo w sumie tej gry to ciężko, żeby cokolwiek ją przebiło w tym momencie. No chyba, że druga część, tak czekam, czekam. Uh, Life is Strange i Life is Strange Before the Storm, te dwa epizody, co wyszły do tej pory. No, to jeżeli chodzi o Life is Strange, to w sumie to jest u mnie, na, na, w, su, w sumie jak się tak zastanowię, to na, na egzekwo na pierwszym miejscu z, z The Last of Us, ale jakby w zupełnie innych kategoriach, bo postacie też są fajne, też są dobrze zrobione, może no, graficznie nie wygląda tak fajnie, no i to jest zupełnie inny gameplay, tak, ale muzyka, muzyka przede wszystkim też jest świetna i to jak oni kreują te sceny no i, i te wybory moralne które tak naprawdę o Boże, alert, spoiler na końcu i tak nie mają znaczenia ale cała gra serwuje Ci po prostu kilkadziesiąt godzin ale jestem obrażona na tę grę kilkadziesiąt godzin ciężkich potwornych wyborów moralnych, dylematów i, ten, i, i, i do, do dzisiaj po prostu siedzi mi w głowie ostatnia scena z tej gry i ten słynny dylemat wagonika, tak? Nie lubię, jak gra kreuje i wszędzie o tym mówili, że to jest taka super gra, gdzie twoje, gdzie twoje wybory mają super znaczenie. Gówno! No, właśnie o tym <śmiech> mówię, nie? Że całą grę podejmujesz tak... Wypipkajcie wy, wy mnie, dobra? Tak kurewsko ciężkie dylematy, stajesz przed takimi wyborami, że aż cię skręca, a na sam koniec okazuje się, chuj, tak to nie miało znaczenia, no, nie? Dzie że gówno, dzie no. Dzie dzie tylko... dzięki, dzięki, że przetestowaliśmy cię tyle razy przez tyle godzin, że wywróciliśmy ci świat do góry nogami i w ogóle zmiażdżyliśmy cię psychicznie i tak się na końcu to wszystko nie liczy. Do tego ja jestem bardzo obrażony na, na tę grę. Nie wiem, czy to się liczy do naszego tematu, ale nie nie. Nie, yeah. nie. Yeah. Ale wiesz, powie, nie powiem miała ci taki taki tak, hodców. że jak już przeszło mi to obrażanie się na to <głos> i jakby gdzieś tam podeszłam do tematu z innej strony, to no jednak to jest ciężka gra bardzo. Zwłaszcza jak się człowiek w nią czuje. I, no i tak właściwie ten ostatni wybór to jest klasyczny dylemat wagonika i nie wiem, znaczy ja wiem, co bym wybrała, tak? I, I dziwią mnie ludzie, którzy tak nie wybierają, ale to inna. No <laughs> po prostu nie wierzę w ich szczere intencje. No powiedz, powiedz to otwarcie. Dobra, że, no. Powiedz to otwarcie, że się ze mną nie zgadzasz. Powiedz, powiedz. Ale ja nie, temat, ja nie bo wiem, co ty byś wybrała. Spoiler! Spoiler! Spoiler! Nie, nie wiem, bo ja z tobą nie rozmawiałam na ten temat. Jak nie? Tak? Nie pamiętam. Y no kurwa. No, dobrze. dobrze, będziemy teraz spoilerować Life is Strange. Tak. Minuta nie wiem która, bo będziemy ciąć dużo. Ty później się dogra. Tak. W każdym razie robisz wszystko, pomagasz tylu ludziom, albo nawet ich ratujesz potem w w życie, żeby potem stwierdzić, że chuj, możesz wszystkich zabić, ale uratować swoją najlepszą przyjaciółkę, albo, albo pozwolić jej umrzeć i po prostu, żeby wszystko było tak, jak się miało dziać, i ee, naprawdę i żeby nie wiem, cokolwiek się zmieniało, cokolwiek nie. Nie. No, ale miałaś powiedzieć jaki wybór byś podjęła. No, ja stwierdziłam, że bez sensu, że ratowałam tyle osób, żeby teraz kurwa pozwolić im umrzeć, tak? Ale wiesz, spójrz na to w ten sposób, po pierwsze w tej grze tak naprawdę chodziło o ratowanie tylko i wyłącznie jednej osoby, reszta to były gdzieś tam poboczne wątki. Po drugie, można było wykreować postać tak, że to nie do końca jest twoja najlepsza przyjaciółka, bo studio bardzo wspiera gdzieś tam LGBT i te sprawy, więc można było stworzyć z nią związek. No. Okay. I teraz powiedz, y, odpowiedz sobie na jedno zajebiście ważne pytanie. Gdyby tam był Rysiek, to co byś wybrała? To Rzuciłem. jest no właśnie. Chuje. no właśnie. Ja wiem, Grigert. że to nie jest takie łatwe, ale. Ale ty, bo, mhm. no, bądź szczera, co byś wybrała? Bo ja wiem, co bym wybrała. Ja bym poświęciła miasto. A ja Poświęciłabyś nie wiem. panią z podbiedronki, biedronki, której codziennie uśmiechasz się do niej. Poświęciłabyś tak. pana w windzie, który ci pomagał. Tak, i wiem, że. kolegę tam, Mieczysława Wimka. I wiem, który że większość, się większość, większość z was zrobiłaby dokładnie to samo, bo to jest ludzki egoizm. Tutaj nie miałoby znaczenia ci ludzie, którzy tak naprawdę nie znaczą dla Ciebie tyle samo, co znaczy ta jedna osoba. Poza tym to po pierwsze, a po drugie nigdzie, nigdzie w całej grze, w całym zakończeniu tej gry nie było powiedziane, że jeżeli się ją ocali, to to miasto umrze, w sensie, że zginą ci ludzie, tak? To nie było powiedziane, było tylko, że ten to tornado przejdzie, ale kto przeżyje, czy przeżyją, czy im się uda, no to wiecie, to jest już kwestia domysłów, tak? żeby zbudować napięcie. Ale patrząc na to z perspektywy gdzieś tak stawiając się na miejscu tej e, max, tak, to, to ja... Jestem w bardzo wielu procentach pewna tego, że większość z was wybrałoby ocalenie tej bliskiej osoby. Nie wiem, nie miałam emocji takich w stosunku do tego. Ja stwierdziłam, dobra, kuźwa, całą grę, coś tam jej pomagam, cofam czas, krew mi z nosa leci. dobra, uratuję ją. No bo to, to, jest, moje. to jest to, o czym mówię, tak? Zależy jak i w jakim stopniu człowiek się angażuje w daną grę, tak? I na ile porównuje, znaczy porównuje, na ile jakby... Czuwa się. Tak, no, że odzwierciedla siebie samego w tej grze, tak? jakby no, no, reag nie lubiłam. Re Reaguje tak, jakby zareagował on. Wyobraża sobie to. Przekłada to na własne życie, tak? No nie miałam aż takich emocji i przemyśleń głębokich. No, w tym. ja wiem. I dlatego ja mam taki problem z grami. <śmiech> <śmiech> nie lubię, jak się kończą. <śmiech> <śmiech> Ja taka ja jestem obrażona. Nie, <laughs> nie będę jej rozmawiał. Dobrze. No a pomyślcie, i teraz, że jest ee, Life is Strange Before the Storm, które jest prequelem i doskonale wiesz, jak się skończy, ale grasz w to. Wiem. Grasz w to, no dokonujesz tylko... wyborów, ja to podejmuj... podejmujesz decyzję, dokonujesz wyborów, mimo tego, że wiesz, jak to się skończy. Dobrze, tak, że samo to to was. No, w tym to? dodatku dodalastować było to tak, samo. Tak, w tym z, z Eli mało mnie. No. Ale to był, ale to to był, był świetny się. dodatek, mnie się podobało. Nie przeszłam, bo mnie zaczęło to denerwować. Co? On był krótki, to było parę minut. No ja wiem, ale nie, nie mogłam. Po pierwsze, grałam to chyba dwa lata po grze, więc nie umiałam Aha. sterować, a nic nie umiałam. Nie. I to mnie zaczęło denerwować. A po drugie, jakoś wiedziałam, jak to się skończy, i mi się nie chciało. No ja zaraz, jak od razu, jak skończyłam grę główną, to powiedziałam, nie, nie, to się nie może tak skończyć, odpalaj ten dodatek. Nie, nie. Spokojnie. Ja, ja nie mam tak, że od razu lecę do, do tych gier. A nie, przypomniała mi się gra, która mnie wypluła emocjonalnie. Dobra, jest jedna. Nier. Co? Ten Nier. pierwszy, czy tak. ten, ten drugi? Ten, ten pierwszy. pierwszy. A co tam się w ogóle działo? Co to jest Nier? To jest japońska gra. Teraz wyszedł Nier Automata. Nie, kojarzysz z tą grach, laską, tak co średnio. jej tak bardzo na no. ten temat gadali, bo jej można pod spódnicę zaglądać <grym> no, w każdym razie opowiedz nam co tam cię wypróło bo Nier jest ogólnie o tym że jest sobie ojciec z córką chociaż w oryginale jest brat z siostrą, ale w Europejczyka to może przerosnąć więc jest ojciec w córk z córką no i jakby on ją próbuje uratować ona jest chora na coś, już dawno w to grałam ale na ona głowa. jest chora Co? na, na głowę głowa. jest chora? tak, na głowę jest chora i to jest taki świat trochę jak w falaucie. rozpiżdżony, pusty i w ogóle to się postapokalipsa nazywa no, tak, trudne słowo na dziś no i w każdym razie on tam lata po tym świecie i tam są takie czarne potworki no i tam się dużo fabuły dzieje, on ją próbuje uratować. I w ogóle ta gra ma pięć endingów, bo to typowe dla japońskich. Ale po każdym jakby tym endingu odkrywa się spoiler. Bo na początku bijesz takie, Bossy bijesz, takich bosów, i oni tam gadają w swoim języku, nie? No to mhm. ich je mordujesz. No bo co robisz w grze mordujesz bosów, nie? jak przejdziesz tą grę raz, nagle się uczysz nowego języka, uczysz się tego języka, co oni mówią i nagle się okazuje, że na przykład mordujesz stworka, który tylko szukał swojej siostry, nie? I ty się zastanawiasz w końcu, czy to było dobre, co to, to co ty zrobiłeś, czy nie. Eee, no w ogóle to jest taka dosyć, dosyć smutna gra. W ogóle doszłam, nie doszłam wszystkich endingów, bo w połowie miałam takiego kaca moralnego, że stwierdziłam, że już nie chcę dalej w to grać po prostu. I tam właśnie takie rzeczy się odkrywają, w ogóle questy są takie dosyć też takie emocjonalnie nacechowane, że tam na przykład latasz po całym świecie, szukasz babce jakichś listów i w tych listach jest cała historia życia i ta historia jest tak napisana, że ci się smutno robi nostalgicznie, nie? A muzyka do tego to jest jeden, jedyny właśnie, jedna jedyna muzyka z gry, którą mogę słuchać w kółko. Zresztą możecie to znaleźć na naszym YouTubie ha <grymne> No, więc zdecydowanie polecam niera, chociaż teraz jest ciężko dostępny. Ale to przypomniały mi się jeszcze dwie gry. Widzisz no po... jak dobrze? i pulpit. <grym> pulpit ci przypomniał grę. Przed ja. tymi grami to jest tak, że one też mnie tak wyprały emocjonalnie, ale. Nie nie, tak. nie, nie na smutno tak jak tamte poprzednie nie. Mm -hmm. e, znaczy na smutno, że się skończyły ale ogólnie jakby pozytywny, pozytywnymi grami były pierwsza to jest seria Mass Effect nie skończyłam trójki, trójkę zaczęłam z trzy lata temu nie dokończyłam jej i nie mam zamiaru jej dokończyć bo wiem jak się kończy i powiedziałam, że nie dokończę jej pierdzie, oh, oh nie będę tego oglądać Eee, tak, a druga to jest Wiedźmin Trójka. Jezu, straciłam całe wakacje na tą grę z dodatkami i ona właśnie mnie tak wyprała. W sensie, jak się skończyła, to to było mi tak źle, że się skończyła i, i, i, i jeszcze trochę coś tam robiłam, coś ciągnęłam, jakieś takie pierdzielniki, nie wiem, jakieś latanie po mapie, ale to już nie było to samo i, i było mi tak źle. Tak strasznie źle. Ej, odpaliłam ostatnią widźmi na trójkę. Ło. Wow. I wiecie, pokazało mi, że muszę ściągnąć update'a. A wiecie ile waży? To już sobie nie pograłaś, pewnie. 20 giga. Ło. Wow. Więc nie. Znaczy, w... W... W... mogę grać bez <grafy> updateowania go. Mhm. Ale mówię Jezus Maria, rozumiem, że rok temu to kupiłam ponad. No ale kurde, <grafy> przepraszam. <grafy> Nie mam tyle w ogóle internetów, żeby tyle ściągać, więc pewnie nie mam pełnego jakby experience'a, bo nie mam 20 giga gry. Ale doszłam do jakiejś wioski. Brawo. Doszłam do jakiejś wioski i śledziłam jakiegoś kolesia, co podpalił spoiler dom. I to jest tyle, co gram. I w ogóle chciałabym powiedzieć, że dziwnie się gra w Wiedźmina na konsoli. No i ja grałam na konsoli przecież na, na czwórce. No, Państwem ale... Master Race! <laughs> No ja grałam wcześniej na kompie, więc tak na konsoli mi tak trochę dziwnie. Ja wolę na konsoli. Nie? Tego typu gry to pad to jest dla ja mnie mistrzostwo. Ja też, ale jakoś Wiedźmin mi nie pasi, bo ja zawsze gram na kompie i tak <coughs> mówię, jak ja mam tu robić unik, jak analog. W ogóle nie mnie. Ja to w ogóle więc... już jestem na takim etapie, że jak większość gier odpalam na kompie, to z emulatorem pada od Playstation 4 i gram... Napadzie, no nie. Mm. Ej, nie wiem, dlaczego teraz mi to przyszło do głowy, ale Czy też tak macie, że. Y, y, znaczy, bo tak, tak mi się wydaje, żebym tak robiła na pewno, jakbym miała y, konsolę. W sumie tak teraz robię, jak patrzę, jak, y, jak mój chłopak gra w, w tego w Dead by Daylight, że jak szukam kogoś, i chcę... i chcę wyjrzeć za zakręt, to się tak odsyłam. od monitora. No, ja, ja się pochylam, tak jak... pochylam, się, tak, no. tak. A szczególnie jak horror załączysz. O Na The by Daylight to w sumie jest po horror, albo uciekasz przed mordercą, albo jesteś mordercą, nie? Dobrze, a powracając jeszcze, czy Barbara masz chociaż jedną grę, o której rozmawiasz i cię w jakikolwiek sposób ruszyła? No, no, no dobra, no mam jakieś uczucia, no powiedzmy. Jakieś tam. Ja się generalnie chyba najbardziej wczuwam w gry. Takie CRPG, gdzie, gdzie sobie sama tworzę postać, nie? W sumie, w sumie nie wiem, pewnie dlatego, że, że tworzy się postać, to bardziej się wczuwa. No, no, no nie wiem, no to też są jakieś twoje, chociaż w każdej grze RPG są, masz, masz jakieś wybory, nie? Ale. Które jak się hmm. potem okazuje, nie mają znaczenia. Kurwa, Mesjom, ale ale nie, nie, nie jest RPG. Tak, ją zaczepia bezczelnie. po prostu... Nie rozmawiam o tej <laughs> Czyli wracamy jak boomerang do Skyrim'a? Na Skyrim. Skyrim, znaczy Skyrim jest dobrą grą, to, że... Skyrim się nie kończy, no. no po, po pierwsze, Skyrim się nie kończy i Skyrim się ciągnie jak guma od majtów. Zresztą <Grybujesz> to, oświatą to, to, to no w Scania brakuje tak jakichś bardziej tych postaci już Madzik powiedziała o mojej, jednej z mojej najlubieńszych historii, czyli Mass Effect tak się wczuwałam w Mass Effect bo w ogóle Mass Effect ma super postacie i kurczę i wiecie, ja się boję zaprzyjaźnić ze wszystkimi nawet z mhm. tym najludniejszym Kalkan Westem <Grybujesz> i z wszystkimi przespać? Nie, nie, nie, aż. Tak. No, no, nie jak Tak możesz. <grym>, ja nie rozumiem na przykład, jak można z, z, z Garusem. Dla mnie, dla mnie Garus to jest bro Nie no. wiem, ale ja miałam w Dragon Age Roma z tym bulem, Iron boolem, więc. No to to jeszcze mogę zrozumieć, ale no. I że Ale... no. w ogóle to byli dla mnie na, najlepsi przyjaciele i w, w ogóle jeszcze tak, tak ten. W ogóle jak się w jedynce wkurzyłam jak mi zabili w Rexa, jak nie miałam iluś tam tych punktów Paragona albo Renegada, to musiałam, nie wiem, safe sprzed pięciu dni. I to odkręcić, bo inaczej się nie dało iść inną ścieżką, w ogóle zdobyć te punkty i dopiero zrobić tak, żeby mi nie zabili tego Brexa. I cała ta historia przez trzy gry była taka fajna i się z tymi wszystkimi postaciami tak zżyłam i w ogóle no i nadeszła trójka, gdzie jak wiemy wszystko się zmierza ku końcowi, jest wielka... Żniwiarze atakują, zabierają całe planety. No i na przykład było wielki scena poświęcenia Mordina, który: O oh Boże, ja nie płaczę, ale, ale bym płakała. I właśnie. No, no, ja nie płaczę, to... ale to było takie ten. W ogóle Mordina mi zabili, Tajno mi zabili. I właśnie dlatego nie skończyłam trójki. No. Jeszcze, no, wszyscy, wszyscy ginęli i po prostu to było takie, takie smutne. I ja nie wiem, znaczy to... <śmiech> ja, nie, nie, nie, mogę. <śmiech> to jest zbyt bolesne. <śmiech> to jest zbyt bolesne. Znaczy, ja wiem, że to było dla większego dobra i w ogóle poświęcenie Mordina było takie... Takie super, o, Bo o Boże, Legion, Legion też się poświęcił? Nie, nie, to ja, ja w ogóle, nie, to, to za dużo. To, to, to ja też się poświęcę. <grych> no, ty w sumie też się poświęciłeś na końcu, ale ale koniec to jest na kwestia. Nie denerwuj mnie tym końcem. Znaczy ja... No. To jest, to jest inna kwestia to, to nie jest temat na teraz jest tak obczaj to, że ja nawet nie dograłam tej gry, żeby tej sceny nie oglądać, czaisz ja dosłownie gdzieś tam przed przedostatniej misji, czy, czy coś tak niewiele przed końcem porzuciłam to, jak tam gdzieś na jakimś poradniku. Jak skarpetę! No, gdzieś tam na poradniku zobaczyłam, że to już już ten moment, że zaraz będzie koniec, to powiedziałam o nie, nie, wyjdź, zapisz, Ale wyjdź. do którego momentu do doszłaś? Nie pamiętam już teraz. Bo... A doszłaś do Andersona? O Boże, Anderson! <grym <grym> nie wiem, nie powiem ci, bądź teraz nie pamiętam. Pamiętam, że urządzałam imprezę w apartamencie. A, a to jest DLC, to jest no. najfajniejszy DLC na świecie. No. Chociaż Mordino nie było smutek. <głos> <głos> Legiona też nie było. Trudne Salina pytanie z dupy. By <głos> Co? Trudne pytanie z dupy. Final Fantasy 7. Nic mi to nie mówi. Znaczy mówi mi to coś o fajnej fantazy, ale nawet nie wiem, które fajne fantazy znam. Magik? Mm, nie mam pojęcia. Znaczy wiem, o czym mówisz, ale nie grałam w to. Mm. Czyli nie. Czyli nie mam trudnego spytania z dupy, bo dla wielu właśnie ludzi głównym emocjonalnym kapciem w śmierć o Eris. Ta tak, tak. Już wiem o czym mówisz. Znaczy nie grałam w to, ale, ale widziałam to gdzieś no, tam. No to się przy... przelatuje to często wszędzie. Ale powiem Ci, jeżeli chodzi o Final Fantasy, to ja próbowałam parę razy do tego podejść, jak miałam PlayStation 1. Swoją mm -hmm. pierwszą. Ale mnie osobiście tak strasznie nie siadał ten system walki turowej. Mnie to tak irytowało. Ja byłam młoda i ja chciałam akcję tam napieprzać jeden klawisz i zabijać wszystkich, a, a nie tam myśleć, co tu nacisnąć, proszę cię. Odcięte no. głowy. Aczkolwiek sam samo uniwersum Final Fantasy bardzo mnie zaciekawiło, ale to po y, tej pełnometrażówce po cinematicu takim jednym. którym? Bo są dwa. Eee, nie wiem, którym. Znaczy nie wiem, jaki miał numerek. Spirits Within? Czy po prostu Final Fantasy Advent Children? Mm, nie wiem. Bo Advent Children latają, lata ten Sephiroth i tak dalej, a Spirit Spirits Within to w ogóle lata sobie jakaś ziomka, dusze im zabierają, to nawet w telewizji u nas zaciało na kiedyś. Wiesz co, nie wiem. Eee, zaraz ci powiem. Jak sobie przypomnę, co tam było. Pamiętam, że jeździł tam koleś na motorze. No to raczej to drugie. No i pamiętam, I był że był taki wilk. Nie wiem, czy był wilk, ale. Właściwie była... taki piesiowaty coś, czerwony. Była. Piesio. Pamiętam scenę, że siedziała babka w ogrodzie. Znaczy w czymś takim jak ogród. W sumie to w takiej altance. W sumie to na, bal mm -hmm. na balkonie. No w sumie to nieważne. No. Ale babka A albo zewnątrz. facet, nie Czekaj. wiem, bo z tymi japończykami to trochę ciężko. I, no. i ktoś się tam zaczął atakować i się tak zaczęli napieprzać fajnie. A no to tak, to Adventure mhm. No to tak. bardzo możliwe. Za cholerę tak, nie wiedziałam, bardzo. jaka fabuła w tym wszystkim jest i co to są za postacie, ale strasznie, strasznie mi się podobała stylistyka tego, ta animacja tak, bo ona była bardzo dopieszczona no jak na lata, tam w których ją zrobili... siedział i się zaczęli naparzać aha, no co to, to, to. <śmiech> no <śmiech> jak, na, jak na lata, w których powstała to naprawdę bardzo dobra animacja była no poza tym ja tam lubię anime, więc przemówiło to do mnie, ale jednak do gry nie wróciłam nigdy więcej dobrze, to ja powiem w ten sposób jak, jak mi ktoś opowie w komentarzach czy gdziekolwiek, może być na facebooku nawet Jakie emocje towarzyszyły mu przy śmierci Aeris? Bo ja nie miałam żadnych... <grym grym> ja, ale podobno, że jest... z nim można było romansować. Można. tak. To może, bo tam... to może dlatego, że dużo osób z nim romansowało. I... Tak, jest taki polski podcast, którego słucham i właśnie tam często... Na ten, znaczy, od czasu do czasu wracają do tego tematu i wie, właśnie, że jest team Tifa albo team Aeris, nie? bo tam są dwie babki na samym początku, z którymi latasz jakby, nie? Team mhm. Yen! I jeszcze jest Baret. Z Baretem też możesz iść na randkę. Team Yen! Więc... Więc... <laughs> Co? Jeszcze jest raz? Jest tylko jeden prawdziwy i słuszny Team. Team Yen. Jest kurwa! Jest nie tris! Nie tris! Idź tris! tris! Nie chcemy tris! Ty Jen. <laughs> dobrze, dobrze, okej okay. tak, Ale swoją ee... drogą to była Świetnie zrobiona postać w Wiedźminie W grze, bo mówimy o grach Tak Mhm. Mm Owszem, kto serialu jen? raczej o nie jen. Bardzo fajnie zrobiona Ty powiedz mi Grałaś w jaką wersję? Polską czy angielską? Wiedźmina? Tak, eee, Polską. Głos Yennefer nie pasuje Za Właśnie sensie okay. mi nie pasował. Może nie, nie do końca zawsze, ale, ale były momenty, w których się nieźle uśmiałam i, i było to przekomiczne. Nie. Znaczy ja jestem na samym początku gry, tak? Ale jak ja usłyszałam, go na mówi, mówię yyy, nie było. Dlaczego jej to zrobiliście? Dlaczego jej daliście głos kobiety w wieku lat 50, a nie jakieś takie... A nie stu i jak w rzeczywistości, no ja, nie? No, no, ja wiem, chyba... o co chodzi. Ja wiem, ale praktycznie ona powinna mieć młodszy głos. Tak ja mówię. Koniec. Ale wiesz, to jest, to jest właśnie ten śmieszny problem, którego ja nie miałam, bo ja nie czytałam książek. Mhm. Nie, znaczy zebrałam się parę razy, ale nie, nie zmogłam. Dlatego ja to odbieram dużo lepiej, bo nie mam porównania z gdzieś tam pierwowzorem. No. I może dlatego mnie to siadło i nawet i tak mi się to podobało, wykreowanie jej postaci. Wiesz ja mówię tylko o głosie i trochę mi to ciężko odnieść teraz do książki. No, ale wiesz, skądś sk sk musi ci się brać to, że ci ten głos nie odpowiadał. I podejrzewam, że jest to dlatego, że przeczytałaś książki? No przeczytałam, ale nie wydaje mi się, żeby od tego to pochodziło. No ja przechodząc po tak mi... sobie przeczytałaś książki, więc wykreowałaś sobie obraz tej postaci, czytając książki, tak? Więc ale jak prostu... doszło co do czego, to się okazało, że to jednak nie to, co sobie wykreowałaś. Mm, nie, mi się wydaje, że to wynika z tego po prostu, że jak widzę daną postać, to mniej więcej spodziewam się odpowiedniego dla mnie głosu. Ale ona nie wygląda On się Bili. Nie, nie wygląda na mnie na jakąś bardzo młodą. No nie, taki, ale ona ma jakiś taki, taki milcz, zbyt no? głęboki, ale ma zbyt głęboki głos dla mnie ciutkę. Jakoś coś mi tam nie pasuje. Po Powiem prostu. ci, że bardziej nie pasował mi głos Tris. On mnie irytował. A mi nie pasuje trójce. To swoją drogą. Chociaż powiem ci, że w dwójce była fajna. No powiedzmy. Nie wiem, Tam... nie doszłam jeszcze do dwójce. A przepraszam. W dwójce była fajna. Lepsza niż w trójce. W trójce mnie wkurwiała. Hmm. No cóż. No cóż. Zakończymy takim akcentem, że Trisien, trisien tim, No popraw się, popraw. No, no. Dzięki, że nie dajesz mi w ogóle... Co ci je daje w ogóle? No bo powiedziałam o jednej grze i nie. A co jeszcze chcesz dodać? No. Jakiej grze? Mów. Yes. Nie, te, teraz już nie mów. jezus maria. Pisze. Ja nie jestem, wiesz, ja nie jestem grom, żeby się na mnie obrażać. Mów. No, to nie jest ja lepszy trend, żeby się na nie no. obrażać. Nie rozmawiam o tobie. No mówiłaś o Mass efekcie, tak? No tak, to już powiedziałam o, o, no. o, o Mass efekcie. Dobrze, to jeszcze e... chciałaś dodać, to dodawaj. No inna gra, w której jakby nie było też sobie tworzyć postać. I, i ja wiem, że, że na fabułę ta trójki bardzo dużo osób narzeka. Okay. Ale jednak jak pierwszy raz w to grałam i, i, mi, i mi i mi tatę zabili, to, to, to, to mnie to tak bardzo trafiło. I, I w ogóle. Ale papa jeszcze w ogóle pierwszy raz grałam bez, e, bez DLC-ka czyli na końcu musiałam ja się poświęcić do, do tego reaktora, żeby cały żeby całe świat, znaczy spoiler. cały stan miał e, czystą wodę, nie? Bo. Spoiler! spoiler. Pobałam... Tak. Bo byłam dobra, więc to Wiesz, co nie grałam w Falauta trójkę i teraz mi przykro. <śmiech> Tytanik się rozbija. <śmiech> Jack to nie! Anarchia! <śmiech> Anarchia. A z trochę innej beczki, chociaż to też ktoś umiera. <śmiech> e, ale teraz to nie jest gra, w której tworzysz postać. Mm. Żeby nie było, to.. Mm, w Borderlandsie w sach dwójce Też będzie spoiler, no bo No bo spoiler mm -hmm. A w Borderlandsach dwójce ginie Roland Ginie, już w ogóle no. To jest w DLC No To jest twój głos sumienia Tam się odzywa nie, bo on mi zepsuł w ogóle. On mi zrobił spoiler do spoilera. <głos> to już jest wyższa szkoła jazdy, nie? No. No, w studenciach Roland ginie i jeśli graliście w Borderlands'y to wiecie, że... Tak, w y dwójce jest Roland, który ma więź z Tiny Teen, tak? Mhm. która tam 13 lat czy ileś no jest dla niej trochę jak ojciec, no i w momencie kiedy on ginie ona trochę nie może tego przejść do wiadomości i w DLC do, do dwójki, kiedy Tina jest dungeon masterem i, ja? i, i robi grę mhm. RPG dla, dla reszty drużyny tak, to patrzyłam Tiny nie mogła sobie z tym poradzić i w, w DLC, mm -hmm. gdzie Tiny jest dungeon masterem i robi grę RPG dla reszty drużyny, pojawia się cały czas ten Roland mm -hmm. i no reszta chce, mówi, ale Tina, ale on, ale no w sensie nie chcą jej tak mówić, że no ale, ale nie rób tego, on, on nie żyje, daj sobie spokój. Mm -hmm. I w końcu Tina się załamuje, i no to no, w końcu no, na końcu jest tak, że poddają hołd, tak jakby temu Rolandowi, ale no ogólnie ten DLC był śmieszny, jak w sumie cała gra, ale to też miało takie, takie drugie dno, i to w sumie było smutne, i to też w, jakim, w jakiś sposób wy, wypruło mnie troszeczkę. Tak, teraz masz no. uczucia przez chwilę przez to, nie? No, przez chwilę miałam uczucia. Tak, był ten uczuć. Dobrze. Czy jeszcze chcesz wspomnieć o czymś, czy już, żeby nie było, że ci przerywam i nie daję ci mówić, nie? Znowu. No, już mi uczucia Ej, już przeszły. Ej, wiecie co? Tak pogadałam o tych grach i teraz mi źle. <laughs> Efekt uboczny. To wszystko że, dlatego, że masz uczucie. No. tak. I teraz sobie przypomniałam to, to, to Life is Strange. No jest. No ja pierdzielę. I, tego, go. I to The Last of Us. I teraz mi tak przykro. Wiecie co? A w ogóle ja powiem tylko tyle, że uważam, że spoiler w, scena w The Last of Us, ta początkowa, ta z tą córką zgniata w fotel na dzień dobry tak, gniata fotel na dzień dobry jest jedną z lepiej napisanych scen jakby ci tu bonzak nie zaspoilerować? no z jedną ja... z napisanych scen no. Jezu, wiesz, ta, co tam ta gra dzieje. jest ta gra to jest po prostu majstersztyk wszystkich gier nie, aż takich emocji nie mam, bo mnie wiele miejsc wkurzyło. Ci, Adam, bądź. Tym... tych wszystkich A mier. poza tym oni tak bardzo krzyczeli, że to będzie tak zależne od tego. Od... Przetrwanie, przetrwanie tam gówno. A, cicho grałam Więc... na najłatwiejszym. Nieważne. Liczyła się ta historia. Przecież ten, ten, ten scenarzysta to jest dla mnie człowiek geniusz. Ja nie ta wiem, grafa. ja nie wiem, co za sztab jakiś ludzi tworzył, zadbał o to, żeby te więzi były takie prawdziwe, ale to jest po prostu geniusz. Jako socjolog jestem pod wielkim wrażeniem jego pracy. Dobrze. Dobrze, pani socjolog. Nie, Life is Strange to <grym> kurwa, nie. Możemy sobie jeszcze trochę porozmawiać parę... o tym Life nie. is Strange, jak chcesz. Nie, nie chcę. Ja uważam, nie że to też właśnie. Tylko, tylko kojarzy się z... Tym filmem, z, jak nagrywali polski dubbing, i tam była ta aktorka, co mówiła: Kurwa, tak, tak, tak, to było okropne, tak. To się zgadzam. Ja po angielsku słuchałam, bo nie mogłam słuchać ich. Jej, jej przekleństwa były tak sztuczne, że to aż. Ale bolało, powiem nie. Wam, że ja grałam po polsku, bo w sumie Ach. nawet. Ja zbytnio nigdy nie Nie, nie mam jakiejś takiej akcji, że, że mnie jakoś drażni specjalnie ten język z, mało, z bardzo małą miłością gier miałam, Także musiałam przełączać bo, bo, bo nie zdierżyłam. jakoś zwykle gdzieś to tam puszczam mimochodem I, i powiem wam, że ten polski dubbing wcale nie był taki zły, no eee, są gorsze są gorsze, ale wychodzę, <gorsze> Ja, nie wiem, nie, ja, ja nie, nie wiem, o co chodzi, dlaczego Polacy tak... U to, to, to, to, bardzo wielu Polaków można usłyszeć to, to tako, takie negatywne nastawienie do naszego polskiego dubbingu w grach, a w sumie ja uważam, że wcale nie jest tak źle. Już kiedyś rozmawiałyśmy na ten temat, po prostu oni zazwyczaj nie mają sytuacji nakreślonej i po prostu słyszę, że to brzmi sztucznie. No, I to mnie no, boli. Nie boli mnie, wiesz, reszta mnie nie boli, ale... Boli mnie, że to brzmi sztuc sztucznie. Ale wiesz, to, no ale jak to ma brzmieć, skoro to jest granie? No tak, ale jak na przykład widzisz, jak nagrywają dubbing do filmu, do bajki, to ci nie nadgrają na suchym tekście, bo musisz patrzeć, co tam się dzieje, tak? I reagować, a w grach tak nie jest. Często. No nie wiem, ja Już uważam, dostają, że. Akurat... kartkę i mówią krzycz. I oni krzyczą, ale nie wiedzą czemu. Ja tam akurat ja uważam, myślą, że. że krzyczą dobrze, a nie krzyczą dobrze, no. ale to. Ja uważam, wszystko. że w, tak. w The Last of Us był bardzo dobry dubbing. Tak samo jak w Life is Strange i w. O mój Boże, to był dubbing? <głos> I w. w, w nie, nie, nie. Mówi o tym, żeby nie wkurzyć. Okej, okay, już myślałam. Nie, by, by, by zdubbingowali chyba Life is Strange, nie? nie? Czy nie? Czy mi się wydaje? Nie wiem. nie wiem. polskie nie napisy były, a ja w swojej głowie słyszałam. Bo, bo. Mogło tak być. O Mogło tak być. No. Dobrze. Ja to tam uważam, że Gothic być. miał bardzo dobry Ej, dubbing. Gothic miał bardzo dobry dubbing, tutaj się zgodzę. Tak, szczególnie ten, co za tobą chodził i ci mówił. Wrzut. Jak on tam się zwał? Tak, tak. Ten był najlepszy tam. Szczególnie jak go zabijałeś. Tak, to było najpiękniej. <śmiech> I tym miłym akcentem zabijania wrzoda, bo wrzody no. trzeba niszczyć. Myślę, że możemy zakończyć ten odcinek. Tak. Yy, no i zakończymy ten temat. Tak. I dziękujemy za słuchanie was. Yy, was, nas. <śmiech> za słuchanie nas dziękujemy. Za słuchanie was. Też możemy was wysłuchać, jak dacie nam komentarz. Jak będą jakieś komentarze, to może kiedyś coś jakieś przeczytamy i się odniesiemy. Ja nie, bo mi się czynku. nie chcę. Dobrze. Ty będziesz objęta disclaimerem e, Ty nie masz uczuć, więc tym bardziej będziesz musiała odpowiadać na komenty. Och nie. Tak, znaleźć to nas proszę możecie... Poproszę o kotki w komentarzach. Tak, Obo dużo a, a ja znowu pozdrawiam słoika, jak dotrwa do końca tak ktokolwiek to jest, pozdrawiamy i możecie to znaleźć na YouTubie, na WordPressie no i standardowo oprócz wesołych świąt to w sumie możemy też życzyć nowego roku szczęśliwego, bo pewnie po nowym roku się dopiero nas usłyszycie tak to wyjdzie jakoś dziwacznie i w sumie trzymajcie się ciepło bo zima zaatakowała, wiatery wieją śniegi padają i w ogóle zima And bye bye. Bye. Bye.